Wibracja 73. Duchowa ochrona. Oczyść. Tonizuj. Nawilż. Słyszałeś to już gdzieś, prawda? Właśnie w ten sposób dbam o moją energię. Większość ludzi traktuje swoją energię jak śmietnik, przepraszam lecz nie przepraszam za tę szczerość. Osobiście wierzę, że ochrona własnej osoby oraz swojej przestrzeni są kluczowe aby rozwinąć się duchowo i wzmocnić swoje wibracje. Podczas jednodniowych warsztatów nie kładzie się dużego nacisku na ochronę duchową. To mnie trochę martwi, gdyż troszczę się o ludzi i chcę dla nich jak najlepiej. Teraz uważaj. Wszyscy czujemy się wycieńczeni i zagrożeni, kiedy stykamy się z energią, która z nami nie współgra. Taką energię może wytwarzać miejsce lub osoba. Wielu z nas nauczyło się podnosić gardę, ale na ogół robimy to za późno. Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy podnosiłem własną tarczę ochronną, czułem się jeszcze bardziej wycieńczony niż przedtem. Dlaczego? Ponieważ zatrzymałem negatywną energię w środku. Prawdopodobnie ty również niejednokrotnie byłeś w takiej sytuacji. A teraz czas na prawdziwy przełom, kiedy stykasz się z niechcianą energią. Musisz przeprosić obecnych, wyjść na przykład do toalety i przeciąć przewody według wskazówek z lekcji 71. Dopiero potem możesz wznieść tarczę ochronną. Jeżeli najpierw nie odetniesz się od źródła problemu, zatrzymasz tę negatywną energię wewnątrz swojego pola ochronnego, a wtedy energia ta zmęczy cię, osłabi i wyniszczy. Wibracja na dziś Dzisiaj oczyścisz, stonizujesz i nawilżysz swoją aurę. Oto jak to działa, oczyszczenie, przecinasz więzy, aby pozbyć się negatywnej energii. Wyjdź do łazienki, jeżeli potrzebujesz, twoja energia jest ważniejsza niż dobre maniery. Tonizacja, powiedz sobie, że jesteś boską istotą światła i masz nieskończony potencjał. To wysoko uniesie twoje wibracje. Nawilżenie, przywołaj świat lub swojego anioła stróża, ulubionego świętego lub kogoś w niebie, komu ufasz i możesz powierzyć swoje bezpieczeństwo. Możesz również wyobrazić sobie pole ochronne o dowolnym kolorze otaczające ciebie i twoją aurę. Zabierz się za to. Zrób, co do ciebie należy. Zabrnęliśmy już tak daleko. Wiesz, jak to działa. Oczyść swoje wibracje i otocz ochroną swoje światło. Wiem, że potrafisz. Jesteś na drodze do sukcesu. Podziel się wibracją. Poczucie bezpieczeństwa to moje duchowe prawo.